Serdecznie witamy. Kolejny dzień naszej podróży. Nasza Toyota Land Cruiser 2,4 diesel, 160 koni mechanicznych, 6 osób. 7! Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I dzisiaj, w roli bagażu, mamy Beatę. Czyli Beata rozkłada się w ładowni. Serdecznie witamy w tym gronie. Mamy naszego kierowcę, barbaryjskiego. Mamy barnabę, ministra, który kontroluje drogę i co chwilę spogląda na mapę patrzy też, czy nie ma na naszym radarowym, pokładowym monitorze niepotrzebnych kontroli policyjnych ale ogólnie nastrój jest dobry jest godzina 7.35 bardzo wcześnie wyjechaliśmy, żeby dojechać na kolejny punkt mamy 4 stopnie Błanie. mamy 4 stopnie ciepła cenzura no i tak jak tak i tak to po prostu jedziemy w rytmie dobrej muzyki berberyjskiej. Po mojej prawej stronie Emilia, która za chwilę powie Wam, co jadła dzisiaj na śniadanie. Mamy Artura, który powie nam dlaczego dzisiaj znowu spał z kotem. Powiemy, spytamy się Beaty jak tam władowni, spytamy się ministra Barnaby, jaki plan na resztę dnia. Zatem oddaję mikrofon Emilii. dzisiejszy podcast jak zwykle 20-minutowy i jak zwykle nie będzie się za bardzo kleić, ale mam nadzieję, że to wszystko w jedną całość jakoś uda nam się zmontować, więc ładne osiedle takie bloków z czerwonej cegły albo z błocka, albo z czegoś w każdym razie Emilio, chciałem Cię spytać, jak poranne śniadanie? Co, co tu dają? Mm, więc tak, W Maroku serwują na śniadanie, to jest taka e, mix wydaje mi się kontynentalno-marokański Zrobię oczywiście kawę, herbatę z mlekiem. Oprócz tego świeżo wyciskany sok z pomarańczy. Do tego ich nie chlebki. To są takie malutkie chlebki o średnicy mniej więcej 20-30 cm. Smakują dosyć podobnie jak nasz polski chleb. Więc wydaje mi się, że są robione na, na zakwasie albo na jakichś drożdżach. Do tego co małże dżemiki, miód. Aha. Yy, to jest to ciekawe, że robią tutaj takie placki, one różnią się troszeczkę od polskich placków nie są yy, lane na patelnie, ale są takie yy, yy, wałkowane i kładzione nie wiem, na jakiś piec albo na... na Mia bardzo dużo wkłada yy, yy, twórczości w ten opis gestykulując rękami bardzo mocno podczas opowiadania o plackach przepraszam, że przeskazałem tak. no już skończyłam to zaraz cicho Pytanie będzie żartem. co jeszcze? To wszystko było dzisiaj na wakacje oraz na wczorajsze. Aha, oczywiście i oliwki. Tutaj nie, nie obowiązkowo do każdego posiłku dawane nam są oliwki. Bardzo smaczne zresztą. Tak to wygląda? Podcast nie tylko dla orłów. podcast Jest wcześnie rano, tak jak słyszeliście, ja mam taką poranną chrypkę, no i cóż można powiedzieć, znowu w drodze, znowu w drodze mieliśmy bardzo przyjemny noslek, chociaż było cholernie zimno, cholernie zimno, ja z Barnabą w pokoju, trzy łóżka, dwóch facetów, Barnaba chrapie, tak jak już wszyscy wiemy w podcaście na was strasznie chrapie, no i było zimno, bo jesteśmy tutaj, może nie w górach, ale jest taki właśnie lekko górzysty teren, nie nazwałbym to właśnie górami, bo, bo jesteśmy taki takiej dolinie, to się właśnie nazywa Dades Gorges tak to sobie nazwaliśmy, jest dolina, taka taka tak, tak jakby kanion Kolorado, nie wiem czy ktoś wie, ale jakbyś wyszedł poza krawień tego kanionu, to jest po horyzont płasko i właśnie jesteśmy tutaj w tej dolinie, gdzie słońce prawie nie dochodzi. Cholernie zimno, dobre jedzenie, wczoraj mieliśmy bardzo, dobry, bardzo dobrą kolację z deserem wcześniej, bomboladą, którą słyszeliście w poprzednim podcaście. A teraz zatrzymaliśmy się gdzieś na małą herbatę, na małą kawę, na sałatkę marokańską, bo muszę wam powiedzieć, że tak jak nie za bardzo lubię oliwki, tak tutaj w Maroku przyswajam oliwki w każdej ilości, w każdej postaci. I są bardzo, bardzo dobre i bardzo tanie. No i sałatka marokańska, która zazwyczaj składa się z bardzo dobrych pomidorów, takich... Um, jak dziwnie krojone, bo ja tak nie lubię pomidorów tak klejone. wiecie jak pomidor rośnie ma na górze ten ogonek, to jest tak właśnie krojony plastrami tak poprzecznie niepodłużnie, ale da się to jeść da się to jeść, takie przyzwyczajenia starego faceta, ja zawsze pomidory kroję inaczej w każdym razie. Zresztą kiedyś pamiętam dawno temu zacząłem nagrywać taki podcast o pomidorach. Byłem gdzieś w Stanach, byliśmy w Panamie, gdzieś tam zawsze na marketach nagrywałem parę minut o, o pomidorach i, i, i pomidory to taka moja słabość. I może kiedyś z tego zmontuję jakiś podcast o pomidorach, zobaczymy co z tego będzie. A dzisiaj jak słyszycie samochodowe gadania, nic ciekawego, ale czasem trzeba tak w samochodzie pogadać. No i dzisiaj troszkę więcej muzyki niż, niż ostatnio, bo... Nasz kierowca ma bardzo fajną muzykę, ma interesujące takie klimaty właśnie marokańskie. Dzisiaj troszeczkę więcej muzy, troszeczkę więcej dźwięków. Myślę, że będzie w ogóle jeden cały taki podcast, może nawet dwa o marokańskiej muzyce, czyli Tina Ruin i, i inne takie rzeczy. Naprawdę rewelacja. Parnaba tutaj ma Nasze jedyne, jedyne połączenie z internetem i słuchamy sobie. I tutaj kierowca też w samochodzie puszcza muzykę. Jak słyszycie, w tełku leci jest taka dziwna muza, ale bardzo, bardzo fajna, jest żalną chrypkę i fajnie to wszystko słychać? Więc myślę, że jeden, może dwa podcasty. Jak już dojedziemy na pustynię, gdzieś sobie to wszystko e, gdzieś tam zmontujemy i wyślemy i zobaczymy, e, co z tego można zmontować. Zatem zapraszam na drugą część i wracamy do samochodu. Wracamy do Oliwek, wracamy do Emilii. Ładownia Barnaba, Artur. Emilia Beata i moja skromna osoba czyli wspaniała piątka plus kierowca i lecimy dalej. podcast nie tylko dla orłów. Potem skończyliśmy na oliwkach Emilio, czyli e, słodkie dżemiki, oliwki, dobry chleb, dobra herbata, dobra kawa. I basło, które wygląda na kser. Tak, I bombolada o bąboladzie, którą wczoraj mieliśmy możliwość kupienia, dzisiaj ją konsumujemy, ale na końcu zapytamy tak. się Barnaby, jak wchodzi mu na pierwszym, na pierwsze śniadanie zatem przechodzimy do Artura, pytamy się jak koty, jak wielbłądy i jak kocer idzie, jak przeżył noc tę, tę noc udało się przeżyć i może to powinienem postawić kropkę i zaliczyć to jako sukces troszeczkę gorzej było z poprzednią, kiedy to wszędobelskie włosy z sierści zwierzęcej atakowały moje nozdrza i niemal spowodowały śmierć na miejscu, no ale wszyscy jesteśmy w pełnym gronie, udało się przeżyć, z czego bardzo się cieszę. Filip musiał, co prawda, odmówić e, z, zdrowaśki. Z, z zdrowaśki, nie wiem, ale na pewno zrezygnować z, z, z worków na zwłoki, które miał przygotowane. E, faktycznie, koce w Wielbłądzie e, e, bardzo włochate, natomiast ciepło nie dawały tyle, ile się spodziewaliśmy. E, w pokojach mieliśmy przedszmak... E, pustynnego mrozu. Zobaczymy, jak kolejna noc pod niezachmurzonym niebem i gwiazdami wiszącymi dwa metry nad głową da się nam we znaki. Na pewno będzie fantastyczny. Teraz przechodzimy do, do Barnaby i pytamy o bąboladę. ładownia. Ładownia musi mieć ten... Musi powiedzieć chociaż słowo, bo jeszcze nic nie mówiła. No to ładownia co prawda macha tutaj, że nie za bardzo. Zobaczymy na że nagramy ciszę. Może, może, może nagramy audycję z ładowni innym razem. Ja tutaj jestem zajęta dmuchaniem e, balonów, ale nie widzę wśród marokańskich dzieci żadnego entuzjazmu z tego powodu e, i e, upodabniam się z tyłu dobra dapita. A jakie, ja, jak, jakie balony dmuchasz w tej ładowni? E, dmucham, o, przepiękne, reklamo, reklamo. dmucham przepiękne... Dmucham przepiękne... Przepiękne, niebieskie balony, które na tle y, pomarańczowego piachu Sahary po prostu się bardzo odbijają, a jest to po prostu reklama y, najlepszej szkoły w Europie. Zapraszamy marokańczyków do studiowania. Jako narrator może tymczasowy dodam, że y, to jest oczywiście y, Polska Akademia Otwarta ta, ta wspomniana tutaj uczelnia być może cenzura tego nie wytnie także e, zobaczymy e, podobnie jak nie, nie wytnie nazwy bo fantastycznie bąbolady którą raczy, raczymy się od samego rana która dodaje nam energii e, i poprosimy o o recenzję teraz jak smakowała bombolada Barnabeu? znakomita była bombolada. Bardzo dobra. Ja też właśnie chciałem do bombolady nawiązać, że e, dzisiaj na drugiej śniadanie dostałem bombolady od Filipa i również nasz kierowca został w Okazało się, że kierowca nie znał tej czekolady, mimo tego, że jest Marokańczykiem, co zdaje się, że jest jakimś dziwnym kloszem w tym Maroku po prostu nie wie, jak bombolada jest popularna. Ale powiedział, że bardzo mu smakowała i, i dopytywał się o jeszcze. Ale tak musimy wykreować takie poczucie głodu u niego. Że będziemy mówił tak wydzielać co jakiś czas żebyś u niego taki zwyczaj urodził, że będzie chciał jeść tą bombolatę. Chciałem cię spytać jako prowadzący tą wycieczkę dzisiaj, jaki plan na dzisiaj? Będzie się bardzo dużo działo, dużo. I, i ten, i kolorowo, tysiące wrażeń, tak dużo jak gwiazd na niebie, które dzisiaj zobaczymy pod namiotami na Saharze w otoczeniu, w otoczeniu wielbłądów i w towarzystwie umierającego e, Artura, który się będzie dusił od sierści najprawdopodobniej e, e. E, poza tym czeka nas mniej więcej 300 km do Mercugi e, bardzo pięknej miejscowości położonej e, u Bram Sahary w Piaskach e, która nie jest e, doświadczona źle przez turystów okej okay, could you could you tell us where because we're recording this for a, a brilliant audition for cameraman, for cameraman. <laughs> is recording the stuff and uh, he asked where are we exactly going today we're going to mirzuga today to the desert mm -hmm. we have uh, 20 kilometers where we'll be pass for the gorge of uh, chudra and the nice valley lots of palms and the city is a capital of uh, fossils and uh, minerals and we'll be in Merzouga today in the dunes of the sand will we take camels for uh, past the night in the middle of uh, the desert with millions of stars mm. uh, if you can tell us um, okay uh, at what time we will reach Merzuga? 4 o'clock 4 o'clock Ok so we have about uh, mamy około 5 godzin drogi do Mercugi And then how long we will, uh, will uh, track by camels One desert. hour and a half mm -hmm. półtorej godziny będziemy jechać Dzisiaj? na kamelach tak uh, Myślę że wystarczy, dlatego że no to jest Zobaczymy zresztą Ale jutro też nie no? no, to... Camels will be tomorrow as well? Nie? Yeah. Yeah. Okay. Czyli wracamy to. kamerami też, Super. Very good. Very good. Everybody is very happy, maybe I'm apart very. from Arthur. <laughs> Emilia przepięknie przedstawiła nam poranne jedzenie w kąciku kulinarnym. Artur prowadził kącik alergiczny z tyłu. Beata opowiedziała nam o, o tajnikach reklamy. A Barnaba prowadził kącik dla palaczy, czyli kamele. Najbardziej popularne papierosy tutaj w Maroku. Tak to wygląda. 10 minut podcastu za nami. Spotkamy się w Oazie, gdzie... Oaza to jest w ogóle taka knajpa w Poznaniu, w Strzeszynku, którą mój dziadek kiedyś prowadził. Tak, dziadek umarł, ale knajpa dalej jest. Dziadek kiedyś ją prowadził parę lat. Bardzo dobra knajpa w Strzeszynku. Polecamy, polecamy na niedzielne weekendowe wypady do Oazy, do Strzeszynka. Tylko tam, najlepsza jecznica i tylko tam najlepsze loty właśnie tam, a my tutaj jesteśmy u bram Sahary powiem Wam jak wygląda na zewnątrz, na razie mamy pustynię kamienistą taki czerwono-rudawe skały, kamienie lekko mało roślinności, ale takie są małe krzaczory z zielonymi takie, takie coś i na razie pustynia jest kamienista, ale za te trzy godziny, kiedy dojdziemy do Medzugi, będzie piach, piach, piach i będziemy kręcić teledysk. Emilia wpadła na ten rewelacyjny pomysł. E, jedynie, prawdziwy, jedy, jedynie prawdziwą wersję e, pio, piosenkę e, Nie ma, nie ma wody na pustyni. Emilia, słyszałem, będzie ro, robić wielbłąda i będzie, te, i będzie e, po prostu główną też wokalistką w tym teledysku. więc. więc... Krajka, ja, początek. Nie ma, nie ma wody na pustyni. Świetnie, świetnie. To tyle i wracamy w następnym wejściu. Jak już dojedziemy do oazy, czyli tam ma być dużo palm, dużo wody i jedziemy do miejsca, gdzie jest największe skupisko kamieni tak zwanych foses. I tam David Attenborough, z którym mam zamiar się spotkać w tym roku. Takie są plany oczywiście. Tam jest najwięcej skamielin, właśnie morskich. Co dziwne, że jesteśmy na wysokości 1200 metrów, To znaczy, że tu kiedyś była woda, tu kiedyś miliardy lat temu było ocean. nie to to jest... I'm مرحبا who is ZERNA